Ewangelia Jana, rozdział 18. To powiedziawszy Jezus wyszedł z uczniami swoimi przez potok Cedron, gdzie był ogród, do którego On wszedł i uczniowie Jego. A wiedział i Judasz, który go wydawał ono miejsce, bo się tam często schadzał Jezus z uczniami swoimi. Przetoż Judasz wziął sierotę i sługi od przedniejszych kapłanów, i faryzeuszów przyszedł tam z latarniami i z pochodniami i z broniami. Wtedy Jezus, wiedząc wszystko, co na przyśmiało, przyjść wyszedł wyszedłszy rzekł im, kogo szukacie? Odpowiedzieli mu, Jezusa Nazareńskiego. Rzekł im Jezus, jam jest. A stał z nimi i Judasz, który go wydawał. A skoro im rzekł, jam jest, postąpili nazad i padli na ziemię. Wtedy ich za się pytał, kogo szukacie? A oni rzekli, Jezusa Nazareńskiego. Odpowiedział Jezus, powiedziałem wam, że mi ja jest. Jeśli tedy mię szukacie, dopuścisz tym odejść. Aby się wypełniły słowa, które był powiedział, nie straciłem żadnego z tych, któreś mi dał. Wtedy Szymon Piotr, mając miecz, dobył go i uderzył sługę kapłana najwyższego i uciął mu ucho jego prawe, a temu słudze imię było Malchus. I rzekł Jezus Piotrowi, włóż miecz twój w pochwę, i zali, nie mam pić kielicha tego, który mi dał ojciec. Rota tedy i rotmistrz, i słudzy żydowscy pojmali Jezusa i związali go, a wiedli go najpierw do Ananasza, bo był świekier kaifaszowy, który był najwyższym kapłanem roku onego. A kaifasz ten był, który Żydom radził, że pożyteczno jest, aby jeden człowiek umarł za lud. I szedł za Jezusem Szymon Piotr i drugi uczeń. A ten uczeń był znajomy Najwyższemu Kapłanowi i wszedł z Jezusem do dworu Najwyższego Kapłana. Ale Piotr stał u drzwi na dworze. Wyszedł tedy on drugi uczeń, który był znajomy Najwyższemu Kapłanowi i mówił z odźwierną, i wprowadził tam Piotra. Tedy rzekła Piotrowi dziewka odźwierna, i zaliś, i ty nie jest uczniów tego człowieka. On odpowiedział nie jestem. Stali tedy słudzy i czelać, uczniwszy ogień, bo zimno było, i grzali się. Był też z nimi Piotr, stojąc i grzejąc się. A tak najwyższy kapłan pytał Jezusa o Jego uczniów i o naukę Jego. Odpowiedział mu Jezus, jam jawnie mówił światu, jam zawsze uczył w buźnicy i w kościele, gdzie się zewsząd Żydowie schadzają, a potajemnie nicem nie mówił. Cóż mię pytasz? Pytaj tych, którzy słuchali, co im mówił. Cić to wiedzą, co ja mówił. A gdy on to mówił, jeden sług, który tam stał, wyciął policzek Jezusowi mówiąc, I także to odpowiadasz najwyższemu kapłanowi, odpowiedział mu Jezus, Jeśli mi źle rzekł, daj świadectwo o złym, a jeśli dobrze, przed rzemię bijesz. I odesłał go Annaż związanego do Kajfasza, najwyższego kapłana a Szymon Piotr stał i grzał się i rzekli do niego, a zażeś i ty nie jest uczniów jego, a on się zaprzał, mówiąc, nie jestem. Wtedy mu niektóry słup kapłana najwyższego powinowaty onego, któremu był Piotr, uciął ucho i zarzem, ja ciebie nie widział w ogrodzie z nim, zaprzał się za się Piotr a zarazem kur zapiał. Prowadzili tedy Jezusa od Kajfasza na ratusz, a było rano i nie weszli sami na ratusz, by się nie zmazali, ale iżby pożywali baranka wielkanocnego. Tedy wyszedł do nich Piłat i rzekł, jaką skargę przynosicie przeciwko człowiekowi temu? Odpowiedzieli mu i rzekli, być ten nie był złoczyńcą, wtedy byśmy go nie podali. I rzekł Piłat, weźmijcie go wy, a według zakonu waszego osądźcie go. Rzekli mu Żydowie, nam się nie godzi zabijać nikogo, aby się wypełniły słowa Jezusowe, które rzekł, oznajmując, jaką miał śmiercią umrzeć. Wtedy za Wszedł Piłat na ratusz i zawołał Jezusa i rzekł mu, Ty żeś jest król żydowski? Odpowiedział mu Jezus, A samże to od siebie mówisz? Czyli ci insi powiedzieli o mnie? Odpowiedział Piłat. A zażem ja Żyd, naród twój i przedniejsi kapłani podali mi cię. Cóżeś wżdy uczynił? Odpowiedział Jezus. Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby Królestwo moje z tego świata było, wżdyż by mnie słudzy moi bronili, abym nie był wydany Żydom. Lecz teraz Królestwo moje nie jest stąd. Wtedy mu rzekł Piłat, Toś ty przecie jest królem. Odpowiedział mu Jezus, ty powiadasz, że ja jest królem. Jam się na to narodził, i na tom przyszedł na świat, abym świadectwo wydał prawdzie. Wszelki, który jest prawdy, słucha głosu mego. Rzekł mu Piłat, cóż jest prawda? A to rzekszy, wyszedł za się do Żydów i rzekł im, ja w nim żadnej winy nie znajduję. A też u was jest ten zwyczaj, abym wam jednego wypuścił na Wielkanoc. Chcecież wtedy, abym wam wypuścił tego króla żydowskiego? Wtedy zaś wszyscy zawołali, mówiąc nie tego, ale barabasza. A ten barabasz był zbójca.